Ewangelia Jana, rozdział ósmy A Jezus poszedł na górę Oliwną. Potem za się raniczko przyszedł do kościoła, a lud Wszystek zszedł się do Niego i siadłszy uczył je. I przywiedli do Niego nauczeni w piśmie i faryzeuszowie niewiastę na cudzołóstwie zastaną, a postawiwszy ją w pośrodku, rzekli Mu Nauczycielu! tę niewiastę zastaną na samym uczynku cudzołóstwa, A w zakonie nam Mojżesz przykazał takie kamienować. A ty co mówisz? A to mówili, kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus, schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi. A gdy się go nie przestawali pytać, podniósłszy się, rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kamieniem rzuci. A zaś schyliwszy się na dół, pisał na ziemi. Co gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych. Iż tylko sam Jezus został, a ona niewiasta w pośrodku stojąca. A podniósłszy się Jezus i żadnego nie widząc, tylko onę niewiastę rzekł jej. Niewiasto, gdzież są oni, co na cię skarżyli? Żaden Cię nie potępił? A ona rzekła: Żaden, panie. A Jezus jej rzekł: Ani ja ciebie potępiam. Idźże, a już więcej nie grzesz. Zasięł im rzekł Jezus, mówiąc: Ja jest światu świata. To mię naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli mu tedy faryzeuszowie, ty sam o sobie świadczysz, a świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem skądem przyszedł i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. Wy według ciała sądzicie, ale ja nikogo nie sądzę. A choćbym i ja sądził, sąd mój jest prawdziwy, bo mnie jest sam, ale ja i który mię posłał ojciec. A w zakonie waszym napisane jest, iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest. Jam jest, który sam o sobie świadczę, świadczy o mnie i ten, który mnie posłał ojciec. Wtedy mu rzekli, gdzież jest ten twój ojciec? Odpowiedział Jezus, ani mnie znacie, ani ojca mego, byście mnie znali i ojca byście mego znali. Te słowa mówił Jezus w skarbnicy, ucząc w kościele, a żaden go nie pojmał. Bo jeszcze była nie przyszła godzina Jego. Rzekł im tedy za się Jezus, ja idę i będziecie mnie szukać, a w grzechu waszym pomrzecie, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Mówili tedy Żydowie, albo się sam zabije, że mówi, gdzież ja idę, wy przyjść nie możecie. I rzekł do nich, Wyście z niskości, a ja z wysokości. Wyście z tego świata, a jam zaś nie jest z tego świata. Przetomci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych, bo jeśli nie wierzycie, że ja jest, pomrzecie w grzechach waszych. Wtedy mu rzekli, Któżeś ty jest? Rzek im Jezus, To, co wam i z początku powiadam, Wieleć mam o was mówić i sądzić, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja, co od niego słyszał, to mówię na świecie. Ale nie zrozumieli, że im o Ojcu mówił. Przetoż im rzekł Jezus, Gdy wy Syna człowieczego, wtedy poznacie, że mi ja jest, a sam od siebie nic nie czynię, ale jako mnie nauczył ojciec mój, tak mówię. A ten, który mnie posłał, ze mną jest, nie zostawił mnie ojciec samego, bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię. To gdy on mówił, wiele ich wień uwierzyło. Wtedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I odpowiedzieli mu, myśmy nasienie abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu. Jakoż ty mówisz, iż wolnymi będziecie? Odpowiedział im Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam wam. Iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu. A sługać nie mieszka w domu na wieki, ale syn mieszka na wieki. A przetoż, jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, żeście nasienie abrahamowe, lecz szukacie, abyście mnie zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca. Ja, co widział u ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie. Odpowiedzieli mu i rzekli, Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus, byście byli synami abrahamowymi, czynilibyście uczynki abrahamowe. Ale teraz szukacie, abyście mię zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którą słyszał od Boga, tego Abraham nie czynił. Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: my z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż ojca mamy Boga. Tedy im rzekł Jezus, być był Bóg ojcem waszym, wtedy byście mnie umiłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, a nim sam od siebie przyszedł, ale mię On posłał. Przedże tej powieści mojej nie pojmujecie, przeto iż nie możecie słuchać mowy mojej. Wyście z Ojca diabła i porządliwości Ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą od początku i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz, gdy mówi kłamstwo swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi. Któż mnie z was obwini z grzechu? Jeśliż prawdę mówię, przed że wy mi nie wierzycie? Ktoś z Boga jest, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu. zaliem my niedobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i diabelstwo masz? Odpowiedział Jezus, Jać diabelstwa nie mam, ale czczę ojca mego, abyście mię nie uczcili. Jać nie szukam chwały mojej, jest ten, który szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto słowa me zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na wieki. Tedy mu rzekli żydowie, Teraz eśmy poznali, że diabelstwo masz. Abraham umarł i prorocy, a Ty powiadasz, jeśli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierć nie skosztuje na wieki. I zaliś Ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł i prorocy pomarli. Kimże się Ty wżdy czynisz? Odpowiedział Jezus, jeśli ja się sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jest ci ojciec mój, który mię chwali, o którym wypowiadacie, że jest Bogiem waszym. Lecz go nie znacie, a ja go znam. Jeślibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą, ale go znam i słowa jego zachowywuję. Abraham ojciec wasz z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy rzekli żydowie do niego: Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział? Rzekli mi Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był jam jest. Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali, lecz Jezus schronił się i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich i tak uszedł.